Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie Polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, integralność terytoriów tego państwa ma być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową. Should be guaranteed by international covenant. Napisał w 13 punkcie swego programu pokojowego prezydent Thomas Woodrow Wilson. Te słowa wypowiedział 8 stycznia 1918 roku w orędziu do amerykańskiego kongresu. Dobrze zaczął się ten kolejny rok wojny dla narodu polskiego. Ostatni rok. I jak niebawem się okazało, zarazem pierwszy rok naszej niepodległości. Ale czy już w styczniu 1918 roku powstanie niepodległej Polski było przesądzone? Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog członek Narodowej Rady Rozwoju, autor Dziejów Polski, Dorota Truszczak, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Historia Żywa W lutym 1916 roku Roman Dmowski złożył wizytę w Watykanie papieżowi Benedyktowi XV oraz kardynałowi Pietro Gaspariniemu, szefowi watykańskiej dyplomacji. Kardynał powiedział Dmowskiemu, Polska niepodległa to marzenie, to cel nieziszczalny. Czy to trzynasty punkt prezydenta Wilsona, czy może nie on zmienił tę historię, spełnił marzenie o naszej niepodległości, o której kardynał Gasparini mówił jeszcze niedawno, cel nieziszczalny, panie profesorze. Cały urok zajmowania się historią polega na tym, że Widzimy z bliska, przyglądając się jej szczegółom, jak ona różni się od uproszczonego schematu, który narzucają nam podręczniki, można powiedzieć akademijne wejrzenia w rocznice. Przypomnijmy sobie, że na początku roku 1918 Niemcy wydawały się stroną przeważającą na frontach wojny światowej, przynajmniej na kontynencie europejskim. Ponieważ Rosja została rzucona na kolana, objęta bolszewicką rewolucją od listopada 17 roku, wycofała się z wojny. A zatem Niemcy mogli przerzucać swoje bitne pułki na front zachodni, by spróbować wreszcie przełamać obronę Francji i Anglii i wygrać tę wojnę. Zanim napłyną ogromną ilością rekruci amerykańscy zza oceanu, którzy mogliby zapobiec takiemu właśnie wynikowi. A więc był to swoisty wyścig z czasem i nic nie przesądzało jeszcze w tym momencie, czyli w styczniu 18 roku, że ten wyścig wygra strona zachodnia. Niemcy, przypomnijmy, już uznały wraz z Austro-Węgrami prawo Polski do niepodległości, no umownie nazwijmy tę niepodległość, od aktu 5 listopada 1916 roku, o czym mówiliśmy wcześniej... Powiedziałem umownie, ale jednak instytucje tej państwowości polskiej już powstawały przez cały rok 17. I na początku roku 18 przypomnijmy, był rząd Jana Kucharzewskiego, wybitnego, wielkiego polskiego historyka rząd powołany przez Radę Regencyjną. O ile trudno powiedzieć, żeby cieszył się jakąś wielką popularnością społeczną, to jednak mógł stać się zalążkiem prawdziwego rządu, pełnego rządu Polski, gdyby Niemcy wygrały tę wojnę, rządu podporządkowanego Niemcom i Austro-Węgrom. To, co zmieniło zasadniczo sytuację, to był pokój zawarty przez Niemcy i Austro-Węgry oraz Turcję z Ukrainą. Niemcy uznały, zdecydowały się, bo to Niemcy prowadziły te negocjacje w Brześciu nad Bugiem. To był 9 lutego 1918 roku. To był ten... Tak jest. To był, to był bardzo ważny w historii geopolitycznej całej Europy Wschodniej moment. Państwa centralne, czyli Niemcy przede wszystkim, zdecydowały się zagrać kartą ukraińską, żeby po pierwsze osłabić Rosję, po drugie, żeby osłabić Polskę. Ujawnione wtedy granice tego nowego wielkiego państwa ukraińskiego, którego powstanie uznały mocarstwa centralne Niemcy i Austro-Węgry, przekreśliło całkowicie dopiero wtedy 9 lutego orientację niemałej części społeczeństwa polskiego na Berlin, na Niemcy. Dlatego, że nagle okazało się, że Niemcy i Austro-Węgry dają nowemu państwu ukraińskiemu nie tylko szmat ziemi, który no, był częścią terytorium Imperium Rosyjskiego, ale także te ziemie, które należały do niedawna. Do bardzo wąsko rozumianego Królestwa Polskiego, Królestwa Kongresowego. Część Podlasia i Chełmszczyzny, oderwanego od kongresówki decyzją wewnętrzną Rosji dopiero w 1912 roku. No to był kamień obrazy dla Polaków. Tajnym elementem, o którym oczywiście wtedy nie wiedziano, a który gdyby stał się jawnym pogorszyłby jeszcze te nastroje przeciwko Niemcom w społeczeństwie polskim było zagwarantowanie przez Austrię odstąpienia Ukrainie po zakończeniu wojny Galicji Wschodniej. No czyli Lwów dla Ukrainy. No gdyby to jeszcze dostało się do wiadomości publicznej to już doszłoby chyba do powstania jakiegoś polskiego przeciwko Niemcom, przede wszystkim Austrii na terenie Galicji. Zatem nie ma się czemu dziwić, że reakcja na traktat brzeski wśród stronnictw politycznych na ziemiach polskich była dość Ostra i stanowcza rząd Kucharzewskiego podał się do dymisji. Niektórzy zwolennicy Austrii w Galicji odesłali cesarzowi odznaczenia. Były protesty w parlamencie w Wiedniu i w Berlinie, oczywiście protesty kół polskich. W Królestwie i Galicji fala strajków. Warto też podkreślić, że ostatnia formacja legionowa, druga brygada, zerwała z państwami centralnymi i przedarła się pod dowództwem Halera przez front w okolicach Rarańczy na Bukowinie. O tak, właśnie doskonale Pani wychwyciła te najważniejsze przejawy protestu. Dalszym etapem tej epopei Hallerczyków, w tym momencie Polskiego Korpusu Posiłkowego, będzie... W maju bitwa pod Kaniowem. Część bardzo ważnej historii symbolicznej związanej z rolą Józefa Hallera i jego armii, która ostatecznie... Uformuje się bardzo skomplikowaną i długą drogą we Francji w drugiej połowie XVIII roku. Natomiast długofalowo decyzja traktatu Brzeskiego ma fundamentalne znaczenie po dzień dzisiejszy. Niestety niedobre dla nas znaczenie, albowiem przy pomocy Niemiec powstała wielka Ukraina skonfliktowana nie tylko z Rosją, ale i z Polską i to utrudni potem porozumienie jakiekolwiek między Polską, polskim ruchem niepodległościowym, polskim projektem niepodległego państwa, a ukraińskim. Natomiast wracam do orędzia prezydenta Wilsona, do owych słynnych 14 punktów, z ich szczególnie dla nas ważnym 13, punktem 13. Mm -hmm. To było 8 stycznia, ale znaczenie tego orędzia, Praktycznie nabierze mocy w momencie dopiero kiedy Niemcy zaczną przegrywać na froncie zachodnim, a to się stanie dopiero w czerwcu, lipcu 18 roku. Wtedy no, zawali się już nie tylko nadzieja polska na Niemcy, bo ona się zawaliła w lutym 18 roku ale zawalą się także nadzieje samych Niemiec na zwycięstwo w wojnie, no bo ofensywa ugrzęzła, nie dotarła do Paryża, a masy wojska amerykańskiego już napływały tak szerokim strumieniem na pomoc Francuzom i Anglikom, że wiadomo było, że Niemcy nie zdążą wygrać tej wojny, że ją przegrają. I wtedy zaczęto szukać podstawy do pokoju i wydawało się różnym stronom tego konfliktu, także społeczeństwom i elitom politycznym Austrii i Niemiec, że właśnie 14 punktów Wilsona może być taką platformą do kompromisu, do pokoju. I w tej platformie znalazł się właśnie ów zapis o niepodległej Polsce. Bardzo dla nas ważny, ale żebyśmy nie ulegali mitowi. Zwróćmy uwagę, że w kontekście całości 14 punktów Wilsona były one tak sformułowane, żeby postulat niepodległości Polski był do przełknięcia. Przepraszam za ten kolokwializm, przez walczące strony, ponieważ mówił on o odbudowaniu niepodległego państwa polskiego. Ale już dostęp do morza opisywał w taki sposób, aby można go było sobie wyobrazić na różne sposoby. Tak to... właśnie, bo to dokładnie brzmiało z wolnym dostępem do morza. Tak jest. To mogła być wolna żegluga przez Wisłę, mm -hmm. której oba brzegi będzie kontrolowało państwo niemieckie. I tak odczytywali to Niemcy. Warto także pamiętać, że w czternastu punktach Wilsona zawarty był punkt szósty, który mówił o nieokrawaniu terytorium państwa rosyjskiego. Wilson stawiał bardzo duży nacisk na to, by pozyskać sobie społeczeństwo rosyjskie. Nie bolszewików oczywiście, których nie lubił i chciał zwalczać, ale liczył, że odrodzi się republikańska Rosja i wierzył, że obiecując tej republikańskiej Rosji utrzymanie jej granic... Pozyskając zwiększy szanse na jej zwycięstwo w wojnie domowej z bolszewikami. A więc Polska wyobrażana przez 14 punktów Wilsona, przez punkt 13 w istocie miała powstać jako maleńkie kadłubowe państewko od wschodu ograniczone linią Bugu. No bo nie zabierać nic Rosji, a jako Rosję rozumiano wówczas w kołach dyplomatycznych zachodu wszystko co zaczynało się na wschód od Bugu. Od Bugu. I... Tylko w takim kontekście możemy odczytać rzeczywiste, historyczne znaczenie 14 punktów Wilsona i punktu 13, znaczenie paradoksalnie dla nas błogosławione, a to dlatego, że różne strony konfliktu odczytywały go tak, jak chciały. Gościem audycji Historia Żywa jest profesor Andrzej Nowak. Ponad chmurami unosimy się, unosimy się. Między słowami nie ma żadnych burz, rozpędziłeś się. silnie, tak jak nigdy przedtem, w objęciach trwamy, dając dowód wszystkim wokół, którzy przegrali. Mówili nam, mówili nam, poddać się czas, już poddać się czas.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 Pierwszy program Polskiego Radia. Czy to trzynasty punkt prezydenta Wilsona, czy może nie on zmienił historię, spełnił marzenie o naszej niepodległości? Wilson tutaj stanął na wysokości zadania, żeby pogodzić interesy wszystkich uczestników tej wielkiej wojny. Rzeczywiście przybliżyło to decyzję o pokoju, zapobiegło być może trwaniu beznadziejnej wojny, która skończyłaby się tak czy inaczej, to już było wiadomo od lipca 18 roku, klęską Niemiec, ale być może trwałaby jeszcze, jeszcze. dłużej, o kilka miesięcy, gdyby Niemcy nie chwyciły się tej nadziei na zrealizowanie 14 punktów jako podstawy do kompromisu, ale o ile przyspieszyła być może zawarcie rozejmu to nie ułatwiła dzieła negocjatorom ostatecznego pokoju w Wersalu, ponieważ była źródłem nieporozumień. To była, powiedziałbym, zręczna propaganda, mm -hmm. ale nie była to dobra podstawa do dyplomatycznego zamknięcia wojny. Był to powód do głębokich, zasadniczych nieporozumień polsko-niemieckich w szczególności. Ale zostawmy na razie to, co będzie po wojnie. Mówmy o tym, jak rozwijała się ta Otóż, końcowa faza pierwszej tak, wojny. Tak, Wróćmy może do kwietnia, bo fala emocji po tym traktacie brzeskim z 9 lutego nieco opadła i aktywiści próbowali kontynuować swój kierunek działania politycznego i właśnie w 1918 roku w kwietniu Rada Regencyjna powołała nowy rząd Jana Kantego-Steczkowskiego. Tutaj też były targi ustępstwa na rzecz Niemiec, ale z postulatem ze strony polskiej unieważnienia części Traktatu Brzeskiego, czyli targowaliśmy się trochę z tymi Niemcami. Oczywiście, to znaczy ten krach orientacji proniemieckiej, czyli orientacji, którą inaczej nazywano aktywistyczną, nie oznaczał likwidacji Rady Regencyjnej, czy likwidacji instytucji, które już powstawały na mocy aktu 5 listopada 1916 roku na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką i austriacką. Wręcz przeciwnie, strona polska chciała wykorzystywać te instytucje coraz śmielej, widząc no, słabnięcie niemieckiego patrona, nazwijmy to tak, i jednocześnie krzepnięcie nadziei społeczeństwa polskiego, jego elit, na taki wynik wojny, który pozwoli nie tylko na wyeliminowanie Rosji, co już nastąpiło, polityczne, przynajmniej na jakiś czas, z tej struktury zaborców, ale także na przegraną właśnie Niemiec i Austrii. I w tej sytuacji politycy, którzy formalnie zaangażowali się w działalność aktywistyczną, czyli w to branie tego, co oferują Niemcy i Austriacy, wykorzystywali tę pozycję do tego, żeby poszerzać z każdym tygodniem, z każdym miesiącem możliwości polskie. Premier Kucharzewski, tak jak po nim premier Steczkowski, wybitny ekonomista krakowski, byli takimi samymi patriotami jak Józef Piłsudski, czy Roman Dmowski, czy Wincenty Witos, tylko działali, jeżeli można tak powiedzieć, na innym odcinku i działali równie skutecznie w roku osiemnastym, jak tamci, których czcimy na pomnikach. Działali poszerzając sferę autonomii i realnej administracji polskiej, niezwykle potrzebnej przy zrębach niepodległego już państwa w końcu 18 roku. Już rząd Rady Regencyjnej z Janem Kucharzewskim podejmował działania w celu nawiązania współpracy z Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu. Jak reagował na tego typu zabiegi dyplomatyczne Komitet Narodowy Polski? No bo sytuacja Rady Regencyjnej nie była już wówczas ciekawa. Oczywiście Komitet Narodowy Polski, który powstał już wcześniej w oparciu przede wszystkim o wieloletnie wysiłki, Romana Dmowskiego, a wykorzystując także to, co dla sprawy polskiej zdobył w Stanach Zjednoczonych wielki pianista i patriota Ignacy Jan Paderewski otóż Komitet Narodowy Polski nie mógł w żaden sposób wiązać się oficjalnie z strukturami państwowości polskiej powstającej pod skrzydłami dwugłowych orłów niemieckiego i austriackiego to by go skompromitowało w oczach, Ententy, w oczach tak, Francuzów, w oczach, mhm. tak Brytyjczyków, Francuzów, ale Dmowski był zbyt wytrawnym politykiem, by nie rozumieć tego, że w istocie obie strony tej rozgrywki to znaczy zarówno on i Komitet Narodowy Polski z jednej, jak jak i z drugiej strony władze Rady Regencyjnej, rząd Kucharzewskiego, Steczkowskiego pracują na rzecz tego samego celu. A więc wykorzystywał to licytowanie sprawy polskiej wobec cesarzy niemieckiego i austriackiego przez władze Rady Regencyjnej do tego, żeby licytować sprawę polską po stronie coraz bardziej ewidentnie zwycięskiej antanty No i efekty tego przyjdą szybko. Tutaj przełomowe znaczenie będzie miała symbolicznie przełomowe właśnie wspomniana bitwa, krótka, ale symbolicznie ważna, pod Kaniowym w maju, kiedy oddziały Józefa Hallera zbuntują się przeciwko wojskom państw centralnych i przejdą w głąb Rosji, by ostatecznie poprzez Rosję Haller mógł przedostać się na zachód do Francji i tam zacząć formować ze zdwojoną energią swoją tak zwaną błękitną, błękitną armię. Mhm która odegra potem ważną rolę, no, można powiedzieć dwuznaczną, bo brała udział w niektórych ekscesach pogromowych w 1919 roku w Galicji Wschodniej, ale no, niezwykle pozytywną rolę na pewno, jeśli idzie o walkę o polską niepodległość i obronę Polski przed bolszewikami w 20 roku, bo to była bardzo dobrze wyszkolona, bardzo dobrze wyposażona armia, mówię o armii tworzonej przez Halera u boku Francji, pod skrzydłami Komitetu Narodowego Polskiego. Ja rą. O Raz z początkiem października 1918 roku Rada Regencyjna wydała orędzie do narodu polskiego w sprawie niepodległego państwa, które miało obejmować wszystkie ziemie polskie z dostępem do morza. W tym samym duchu ogłosiły takie deklaracje koła Polski w parlamentach niemieckim i austriackim. Czy uważa pan ten akt za istotny, czy to już był ostatni śpiew Rady Regencyjnej? No bo zaraz potem Komitet Narodowy Polski w Paryżu zwrócił się do organizacji politycznych na ziemiach polskich z propozycją utworzenia tymczasowego trójzaborowego rządu Narodowego, a jednak ten Komitet Narodowy Polski był uważany za taką reprezentację ziem polskich przez państwa tamte. Sądzę, że już w październiku roku 18 rola władz powołanych na ziemiach polskich w oparciu o akt dwóch cesarzy akt 5 listopada 1916 roku ta rola się kończyła. To oczywiste, bo wynikało po prostu z klęski, już wtedy widocznej w październiku 18 roku klęski państw centralnych. Natomiast w grze międzynarodowej, dyplomatycznej jesienią roku 18 akty wszelkie wydawane przez posłów polskich w parlamencie austriackim, czy w parlamencie niemieckim, czy wydawane przez samą Radę Regencyjną nie miały już większego znaczenia, bo po prostu nie Berlin i nie Wiedeń miały decydować w następnych miesiącach o losach Europy. A więc żegnamy się, przecież jeszcze nie do końca, bo jeden ważny akt bardzo będą miały do odegrania te władze Rady Regencyjnej, ale prawie się żegnamy z nimi w październiku 2018 roku. Powiedziałbym z wdzięcznością, tak, z szacunkiem dla dzieła, które te władze wykonały dla sprawy polskiej. Symbolicznie chciały podkreślić swoją pełną lojalność wobec najbardziej ambitnych planów w sprawie polskiej właśnie owymi aktami z października 2018 roku, o których pani wspomniała. Ten ostatni akt Rady Regencyjnej dokonał się w momencie powrotu Józefa Piłsudskiego do Warszawy z więzienia z Magdeburga. Oto wspomnienia Kajetana Morawskiego, pierwszego ministra spraw zagranicznych II Rzeczpospolitej. Wspomnienia na temat pierwszych dni wolności w Warszawie 10-11 listopada 1918 roku. W niedzielę 10 wczesnym rankiem przybywał do stolicy zwolniony z twierdzy magdeburski Józef Piłsudski. Nazajutrz przekazywała Rada Regencyjna twórcy i komendantowi Legionów naczelne dowództwo, a w trzy dni potem całość władzy i odpowiedzialność wobec narodu. Kto owych dni nie przeżył w Warszawie, tym nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. Po wszystkich ulicach rozbiegli się chłopcy z POW i odbierali umundurowanym Niemcom broń. Żołnierzy, którzy ją składali bez oporu, puszczano wolno. Grupy broniące się, czy to na ratuszu, czy w koszarach, zmuszano walką wręcz do uległości. Ale Komitet Narodowy Polski w Paryżu zwrócił się, tak jak powiedziałam, do organizacji politycznej w kraju celem utworzenia takiego ponadzaborowego rządu narodowego, który sprawowałby władzę do czasu zwołania zgromadzenia ustawodawczego, które no, miałoby opracować i uchwalić konstytucję. Czyli te działania w zasadzie szły dwutorowo. Kiedy użyła pani tej metafory kolejowej, że tak powiem, bardzo adekwatnej do I wojny światowej, mówiąc o dwutorowości tak. działań na rzecz niepodległości, to pomyślałem sobie, że jednak w drugiej połowie osiemnastego roku, tym drugim torem poza Komitetem Narodowym Polskim, który był najważniejszym reprezentantem dyplomatycznym sprawy polskiej u boku zwycięskich mocarstw zachodnich, tym drugim torem jechała, jeżeli można tak powiedzieć, nie tyle władza Rady Regencyjnej i rządu, ale zupełnie inny czynnik, który uniezależnił się w międzyczasie od patronatu i Rady Regencyjnej, i jej rządu, i samych głównych patronów geopolitycznych tej władzy, czyli od Niemiec i od Austrii. To właśnie socjaliści, niepodległościowcy, PPS i przede wszystkim obóz skupiony wokół więzionego, ale symbolicznie rosnącego przez to, w znaczeniu niezależnego od Niemiec także działacza niepodległościowego Józefa Piłsudskiego. Kiedy wspomniała Pani o wyzwalaniu poszczególnych fragmentów ziem polskich wtedy, no to cóż, wyzwalały bezpośrednio te ziemie, nie oddziały Komitetu Narodowego Polskiego, no bo one miały ogromnie wiele do powiedzenia we Francji, w Anglii, w Szwajcarii, we Włoszech, gdzie powstawały zresztą także zalążki armii polskiej w takim obozie pod Neapolem z jeńców z armii austro-węgierskiej tworzone, ale realnie ziemie polskie mogły wyzwalać tylko siły znajdujące się w Polsce, a te siły tworzył powtórzmy to, mówiliśmy o tym już podczas wcześniejszych naszych rozmów Piłsudski od 1914 roku, tworząc POW, Polską Organizację Wojskową konspiracyjnie działającą cały czas niezależnie od Niemiec i Austrii na progu listopada 18 roku to już było blisko 50 tysięcy ludzi. I to właśnie ludzie z POW, podporządkowani, jeżeli można tak powiedzieć, planowi politycznemu Piłsudskiego, przystąpili do rozbrajania oddziałów niemieckich, austriackich, jako jeden z pierwszych ośrodków już 1 listopada. Radom został wyzwolony przez oddziały POW, potem zaczną być rozbrajane kolejne Garnizony niemieckie, po prostu dlatego, że następowało rozprzężenie dyscypliny, że Niemcy wchodziły w fazę wewnętrznego chaosu, ale miał kto ten chaos dla Polski na ziemiach polskich wykorzystać. wykorzystać. Tą mhm. siłą była właśnie siła, którą stworzył Piłsudski i to on stał się drugą stroną, czy drugim torem, torem. Mhm. że wrócimy do tej wyjściowej metafory po którym sprawa polskiej niepodległości posuwała się naprzód. Jednym był Dmowski Komitet Narodowy Polski, drugim stał się bardzo wyraźnie Piłsudski. Inicjatywę przejmują partie, które reprezentowały lewicę niepodległościową i one powołały w Lublinie tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej, bo Lublin był już wtedy wolny. Rząd Ignacego Daszyńskiego powstał 7 listopada proklamował powstanie państwa polskiego jako demokratycznej republiki i to ze wszystkich ziem zamieszkanych przez lud Polski, z wybrzeżem morskim, co także podkreślić należy, także z ideą daleko idących reform społecznych, aczkolwiek na pewno nie reform rozumianych w kategoriach rewolucji. Ten rząd istniał kilka dni, 10 listopada wrócił z Magdeburga do Warszawy Józef Piłsudski, no i trochę nie był zadowolony chyba z tego rządu Daszyńskiego, polecił mu powołać inny rząd koalicyjny, bez owych głębokich zmian społecznych, aczkolwiek nierewolucyjnych. Przypomnijmy, że rząd lubelski, powstały 6-7 listopada, był rządem funkcjonującym w oparciu o półkonspiracyjne porozumienie partii politycznych, które współorganizował Piłsudski już od roku 16 Głównie tę część konspiracji politycznej, która obejmowała właśnie partie lewicowe. Drugą częścią, która miała powstać, ale nie powstała efektywnie, w każdym razie dla Piłsudskiego nie powstała efektywnie, miała być organizacja partii prawicowych. Na prawicy dominował niewątpliwie Dmowski i jego wpływy, którymi nie chciał się dzielić rzecz jasna z Piłsudskim. Ale... Piłsudski jego projekt polityczny, ten budowany na Lewicy, jak najbardziej miał do wykonania zadanie niezmiernie ważne, którego Dmowski nie byłby w stanie sam wykonać. I to zadanie w istocie rząd Daszyńskiego, a później także zdominowany, no mimo wszystko bardziej przez Lewicę niż Prawicę, rząd Moraczewskiego, także socjalisty, już zatwierdzony przez Piłsudskiego, odegra taką rolę. Tą rolą była rola szczepionki przeciwko bolszewizmowi. Przypomnijmy sobie bowiem, że bolszewicy, którzy rok wcześniej zdobyli władzę w Piotrogrodzie i w Moskwie, w ciągu tego roku okrzepli na tyle, by w październiku 18 roku zacząć myśleć już o rekonkwiście swoistej terenów oddanych wcześniej Niemcom i austro węgrom drugim traktatem brzeskim z marca 18 roku bolszewicy chcieli rozpocząć ofensywę polityczno wojskową stworzyli w międzyczasie armię czerwoną z niczego w lutym 18 roku zaczęła być formowana ta armia, a już pod koniec 18 roku liczyła dobrze ponad milion żołnierzy. Otóż front zachodni tej armii miał iść na zachód, jak sama nazwa wskazuje miał nieść rewolucję, miał nieść struktury państwa sowieckiego, miał wyjść naprzeciw powstającym oddolnie Radom Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, czyli Sowietom, no bo Sowiet to po rosyjsku rada. I takie rady, nie zapominajmy o tym, powstawały i to bardzo dużej ilości na ziemiach polskich właśnie w październiku, listopadzie, grudniu 18 roku. A więc i taka możliwość otwierała się przed Polską stopniowej, a może szybkiej sowietyzacji. Pytaniem otwartym było pytanie o postawę robotników polskich, o postawę chłopów polskich, o to na ile będą podatni na hasła rewolty społecznej, zemsty klasowej, hasła, które okazały się tak skuteczne w Rosji, które okazały się skuteczne na Białorusi, na Ukrainie, niszcząc zalążki tamtejszych państwowości. Nikt nie mógł przewidzieć, czy nie okażą się także skuteczne w Polsce. I w części okazały się skuteczne, bo powstała Republika Tarnobrzeska, powołana przez radykalnych ludowców. Tomasz Dąbal i ksiądz Eugeniusz Okoń odegrali dość znaczącą rolę. Tak, ta rola była oczywiście bardzo wyolbrzymiona przez propagandę historyczną w okresie PRL-u, która wyolbrzymiła właśnie Republikę Tarnobrzeską do roli jakiejś, no już niemal pełnoprawnej Polskiej Republiki Bolszewickiej. Ta rola była marginalna, natomiast zagrożenie ewentualną bolszewizacją czy radykalizacją, może tak powiedzmy delikatniej, społeczno-polityczną mas chłopskich i robotniczych w Polsce była bardzo poważna i w związku z tym daleko posunięte hasła społeczne rządu Daszyńskiego, a potem następnych rządów tworzonych pod patronatem już Piłsudskiego, błyskawiczne wprowadzanie ustawodawstwa społecznego, 8-godzinny dzień pracy. Opieka zdrowotna. 40... Opieka zdrowotna, tak jest ubezpieczenia społeczne. Minimalna płaca, o którą nawet teraz się spieramy. Oczywiście to było najbardziej postępowe w dobrym tego słowa znaczeniu, nie ironizuję, broń Boże najbardziej postępowe ustawodawstwo społeczne zakładające elementy daleko posuniętej opieki państwa nad potrzebującymi tej opieki słabszymi grupami społecznymi. Jednym z przejawów tego była no, błyskawiczna epopeja, jeżeli można tak powiedzieć, awansu politycznego kobiet polskich, którym nadano jako chyba czwartej grupie kobiet w Europie, piątej czy szóstej w skali całego świata pełne prawa wyborcze. Dziesięć mhm. lat przed Brytyjkami 25 lat przed Francuskami, blisko 50 lat przed Szwajcarkami. To jest powód niewątpliwie do dumy. Ale ta duma, którą dzisiaj możemy z tego powodu odczuwać, płynie przede wszystkim z faktu, że społeczeństwo polskie tak mądrze umiało zareagować na zagrożenie bolszewickie, elity polityczne państwa polskiego, że ta szczepionka, której użył Daszyński, której potem użył rząd Moraczewskiego, i stosował ją naczelnik państwa Józef Piłsudski, okaże się skuteczna. Polska nie ulegnie pokusie samobolszewizacji. Idziem z tobą o zwycięstwo, o zwycięstwo, potem chleb mój, potem chleb mój. Hej, hej komendancie miły wodzu mój. Hej, Dancie, miły po Piłsudski miał być w tej sytuacji mężem opatrznościowym, jak nazwał go regent kardynał Aleksander Kakowski, więc świadomość Polaków tego zagrożenia ze wschodu była ogromna. Zbliżamy się do pięknego momentu i chyba też trochę umownego 11 listopada, kiedy wybuchła niepodległość, bo nikt z mieszkańców ziem polskich nie odczuwał tego dnia, że to jest właśnie dzień, w którym po 120 kilku latach Polska znów wróciła na mapę Europy. Czytałam w jednym z artykułów z epoki, że chłopi jadący furmanką pytani przez idących żołnierzy jaka to będzie teraz Polska, odpowiadali nie wiem, ale jednak trudno było tak. odpowiedzieć na to pytanie świadomie, bo ta Polska dopiero się tworzyła. I rzeczywiście 11 listopada nabrał tego symbolicznego znaczenia w naszych dziejach dopiero niejako ekspost. To co było do odczucia przez ówczesnych mieszkańców ziem polskich to niewątpliwie załamanie, ostateczne załamanie buty niemieckich panów, okupantów ziem polskich. Jak już wspomniałem od 1 listopada rozpoczęło się rozbrajanie oddziałów niemieckich. I Nie było to trudne, bo robiły to nawet nastoletnie dzieci, zabierając broń Niemcom na ulicach Warszawy, więc to morale żołnierzy niemieckich już było bardzo, bardzo słabe. To stało się nietrudne dopiero po 11 listopada, stąd znaczenie tej daty, bo mhm. oczywiście jest to data formalnie bardzo ważna, bo data rozejmu mhm. w, Kąpień, w Kąpień, który oznaczał koniec działań wojennych Armii Niemieckiej, de facto kapitulację Armii Niemieckiej, a to oznaczało z kolei no, ostateczny upadek jej ducha i... Wiele scenariuszy rysowało się wtedy przed Polską, nie tylko ten scenariusz, który ostatecznie się zrealizował, ale naprawdę ów scenariusz zagrożenia bolszewickiego był nie tylko Poważnie wtedy brany pod uwagę ze względu na rozchuszczane nastroje społeczne, ale także ze względu na realnie kontynuowane plany przywództwa bolszewickiego. Lenin wydał formalny rozkaz pójścia na zachód przez Armię Czerwoną. Przygotowaniem politycznym tej ofensywy zajmował się z kolei Józef Stalin jako przewodniczący Komisariatu Ludowego do Spraw Narodowości byłego Imperium Rosyjskiego największym pod komisariatem w tym resorcie Stalina był komisariat do spraw polskich, zatrudniający ponad 200 osób, który miał przygotować po prostu sowietyzację Polski. Stalin opublikował tuż przed 11 listopada taki artykuł pod tytułem Przepierzenie. To symboliczne przepierzenie, ścianka działowa, która miała być obalona uderzeniem Armii Czerwonej, było tworzące się państwo polskie i inne małe, jak lekceważąco to określał Stalin, państewka, położone między wielką proletariacką Rosją, a wielkimi proletariackimi Niemcami. To był scenariusz bolszewicki i to był scenariusz, powiedziałbym, bardzo realistycznie wyglądający także ze względu na stopień zrewolucjonizowania samych Niemiec w listopadzie 18 roku. Powstawały rady delegatów robotniczych i żołnierskich w armii niemieckiej, także rewolta rewolucyjna marynarzy w Hamburgu. Wydawało się, że rewolucja rzeczywiście może zalać. Nie całą tylko całą Europę. wschodnią, ale i środkową przynajmniej część Europy, w tym Polskę pochłonąć i obalić to lekceważone przez Stalina przepierzenie. Nasze myślenie o Rosji to dziedzictwo XIX wieku okresu zaboru koncepcji niepodległościowych, walczyć z Rosją na śmierć i życie, czy szukać w niej przyjaciół Moskali, o historii wyobraźni politycznej Polaków wobec Rosji, historii polsko-rosyjskiego sporu i polsko-rosyjskiej zgody sprzed blisko dwóch stuleci. Będziemy mówić podczas następnego spotkania. Tak, to rzeczywiście niezwykle ważny rozdział naszej i europejskiej historii, a zarazem, no cóż, prywatnie mogę przyznać, Teren szczególnego mojego zainteresowania badawczego, a zatem z tym większą pasją, przekonaniem zapraszam Państwa. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Przypomnę, że wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej www.polskieradio.pl Ukośnik 1. Następne spotkanie już za tydzień po godzinie 15. Dorota Truszczak, do usłyszenia.